Witam, nazywam się Charles Wharton, jestem bratem Lanin i opowiem Wam o czwartej części sagi o obcych. Na stacji naukowo-badawczej trwają prace nad wyhodowaniem obcego oraz sklonowaniem Ripley, która zginęła 200 lat wcześniej, będąc nosicielką pozaziemskiej formy życia. Eksperyment kończy się powodzeniem, choć klon, krzyżówka genetyczna, posiada niespotykane dotąd właściwości. Zdolność regeneracji, niezwykłą siłę, zwierzęcy instynkt itp. Naukowcy i wojskowi mają nadzieję na rozmnożenie i oswojenie drapieżników. Dlatego też na stacji badawczej pojawiają się przemytnicy ze specjalnym ładunkiem zamówionym przez generała. Są to ludzkie ciała będące żywicielami pozaziemskich pasożytów. Sytuacja zaczyna się komplikować, gdy obcy wydostają się na wolność. Rozpoczyna się walka o przetrwanie. I Obcy Przebudzenie jest najbardziej inną częścią sagi, Charakteryzuje się groteskowym stylem francuskiego reżysera, o którym Loska pisze tak Czwarta część Obcego różni się od poprzednich nie tyle w warstwie fabularnej, ile plastycznej, jako że reżyserem był Jean Pierre Genet, twórca Delicatessen i Miasta Zaginionych Dzieci. Surrealistyczna wyobraźnia francuskiego autora odcisnęła piętno na całej opowieści kłóciłbym się z tym, że mamy tutaj do czynienia z surrealistyczną wyobraźnią. Ten styl jest raczej groteskowy i przercowany, co przejawia się chociażby w doborze samych aktorów, samych twarzy do danych ról. Oprócz znajomych charakterystycznych dla twórczości Piera aktorów, karłów, brzydkich, dziwnych, śmiesznych twarzy, mamy tutaj na przykład Rona Perlmana, Albo obsadzoną w bardzo ciekawej postaci Winione Rider, która jest taką protoplastą przyszłej Amelii, ale właśnie z, ze świata koszmaru. I w tej części wchodzimy już rzeczywiście na pole tak zwanego kina postmodernistycznego. Nawiązania mieszają się tutaj wzajemnie. Film właściwie pokazuje, co dzieje się, kiedy połączymy kino gatunku z kinem autorskim. W tym przypadku ze stylem Jeanne Piera, a do tego scenariusz napisany przez Jossa Wedona. Film jest najbardziej niepasującym elementem układanki o obcym, ponieważ widz oglądając pierwszą, drugą i trzecią część, No to nawet jeżeli różni się w ocenie co do jakości, czy to kameronowego filmu akcji, czy więziennego dramatu Finchera, to akcenty postawione są na, no na bardziej poważny film o potworze, o obcym. Niektórzy mówią, że pierwsza część Alienano to jest w ogóle taka Ridleyowska wersja opowieści o Nosferatu, gdzie właśnie obcy jest tym krwiożerczym potworem, wampirem ze szczękami, którego ugryzienie no właściwie grozi przeistoczeniem się w potwora. To w ostatniej części mamy akcenty wręcz ewidentnie komediowe. Wersja specjalna posiada zupełnie inną czołówkę. W wersji kinowej mieliśmy do czynienia z jakimiś bardziej abstrakcyjnymi kształtami kojarzącymi się z ciałem obcego. A tutaj nowy początek Żana Piera pokazuje jakiegoś kosmonautę, który siedzi w kokpicie i roztrzaskuje muchę o szybę statku. Wielka plama muchy pojawia się prawie że na ekranie widza i następnie oddalenie pokazuje nam całą panoramę kosmosu. Oczywiście nie muszę dodawać, że postać tego żołnierza czy też kosmonauty jest właśnie jak wyjęta z filmu, na przykład Delikatesen. Groteskowa, powiginana, dziwna, intrygująca. Wydaje się, że w tej części twórcy najmniejszą uwagę przywiązywali do logiczności fabuły, a bardziej chcieli pokazać możliwości stylu reżysera, no, który jest rzeczywiście wyjątkowy i natychmiastowo rozpoznawalny. W takiej komediowej konwencji nie tak bardzo rażą takie wpadki, a może to jest zamierzona kpina z samego siebie w scenie, w której obcy przetrzymywany jest w klatce za szybą, podobnie jak w trzeciej części trylogii Romero. Zombie także był przetrzymywany, żeby robić na nim eksperymenty. To tutaj, kiedy potwór wydostaje się poprzez tryskający wszędzie kwas i oczywiście spada piętro niżej, pokazując, że próga była zrobiona z materiału podatnego na kwas. I następnie naukowiec wkłada tam głowę i pokazuje wielkie oczy. No to właśnie w kontekście całego stylu i jakoś to możemy przełknąć. Chociaż jeszcze z innej strony, ta konwencja, taka właśnie groteskowa, komediowa, być może baśniowa nawet, z załogą dziwaków, jakichś takich wykolejeńców, każda postać ma tutaj swoje przerysowane cechy. Ripley wyrastają wielkie pazury. Ron Perlman dziwnie wygląda w każdym filmie. Mięśniak, którym na stałe przymocowane do rąk ma pistolety. Jakiś karzeł inwalida, który porusza się na elektronicznym wózku. Piękna uniona rider, która w kontekście tych dziwadeł wygląda, no właśnie, jak przyszła Amelia. Wszystko to kontrastuje z obcym, który jednak wciąż pozostaje potworem no, z koszmaru. Obcego nie przerobili tutaj na zabawną maskotkę. W 90%, bo jednak pod koniec filmu pojawia się. No powiedzmy, taka, taka nowa, dziwna, no, śmieszna trochę wersja Obcego, przypominająca trochę szkieletory z trzeciej części Evil Dead. Tutaj nawet już dochodzi do takich momentów, że w scenie, nazwijmy to, wysysania Obcego, ten Obcy krzyczy i w tym krzyku potwora możemy dosłyszeć się słów Oh my God! warto wspomnieć o scenariuszowym chwycie. No musiał znowu pojawić się android. I tutaj mamy dobre porównanie do drugiej części obcego Camerona, który na początku ujawnia, kto jest androidem, a tutaj jednak jest to pozostawione w bardziej przemyślany moment i jest jakimś tam zaskoczeniem. Jednak do końca jakoś mi się to nie składa do kupy. To nic, że nie koresponduje to z poprzednimi częściami, bo ja rozumiem taki wybieg, żeby trochę odświeżyć tę serię. Być może sprawdziłoby się to jako osobny film tego reżysera, który gdyby, powiedzmy, troszkę zmienił postać obcego i opatrzył to wszystko innym tytułem, to widz nie podchodziłby bez całego bagażu poprzednich części i no, nie byłby zawiedziony. Są też oczywiście zwolennicy tej części, którzy Wręcz przeciwnie, mówią, że to jest najlepsza część, najbardziej właśnie taka na luzie. No ale ja wam powiem szczerze, że no dla mnie również pierwsza część była na luzie. No, to nie jest jakieś wymagające kino w stylu Bergmana, to jest y, świetne rozrywkowe kino. I tutaj mam wrażenie, na tę rozrywkę postawiono jeszcze bardziej, więc... Być może tutaj troszkę przeholowano, tak jak Cameron przeholował w stronę akcji, to tutaj jednak styl reżysera przyćmiewa no, esencję filmu o obcym. To jest główny problem tego filmu. Bo ja styl Żana Piera Geneta uwielbiam, uwielbiam Amelie, uwielbiam Delikatesen, Miasto Zaginionych Dzieci, ale jakość tego połączenia, no, nie mogę zdzierżyć, jednak myślę, że ocena 7 na 10 będzie tutaj dosyć sprawiedliwa i w ocenie całej sagi ten film plasuje się, plasuje się na miejscu, odliczam na miejscu pierwszym oczywiście Ridley Scott, na miejscu drugim David Fincher Na miejscu trzecim właśnie Jean Pierre Jeunet. I na miejscu czwartym Cameron. Na koniec fanom trzeba powiedzieć, żeby się zupełnie nie martwili, że to już Ripley nie wróci. No bo przecież klonowanie już było, hibernacja już była. Jak do samej Ripley powiedział jeden z bohaterów, myślałem, że nie żyjesz Ripley. A na co Ripley odpowiedziała? No wiem, często mi to mówią. Tak więc Ripley nadal może wrócić w piątej części, bo dobrze, że tego nie zrobiła w części Alien vs Predator, o którym to filmie w następnym odcinku, być może równie postmodernistycznym jak dzisiaj, dzisiaj zawitała do nas postać z innej audycji. Tak jak właśnie przeróżne elementy z różnych filmów zawitały do Obcy Przebudzenie, klonowanie, przeszczepy, mutanci piękne dziewczyny kryjące tajemnice brzydkie dziewczyny bez żadnej tajemnicy, obślizgłe karły i szaleni naukowcy no w tym filmie mam taką wielką miksturę i tak samo właśnie nie stało na przeszkodzie w naszej audycji nic żeby zawitał do nas Charles Wharton i powiem wam, że on nadal jest z nami Charles, się się, czy zapowiesz słuchaczom kolejny odcinek audycji? Zapraszam Tak, nazywam się Charles Wortom. jestem bratem Janine. I w następnym odcinku opowiem wam o serii Alien vs Predator. Nasłuchujcie. Tak, pænd